Dokonaj oceny. Dokonaj dokładnej oceny. Make an assessment. Make an accurate assessment. Wprowadź korektę. Wprowadź znaczącą korektę. Make an adjustment. Make a significant adjustment. Sporządź listę. Sporządź szczegółową listę. Make a list. Make a thorough list. Wprowadź zmiany. Wprowadź istotne zmiany. Make changes. Make substantial changes. Uporządkuj. Uporządkuj. Make order. Make proper order. Umów się na spotkanie. Zorganizuj produktywne spotkanie. Make a meeting. Make a productive meeting. Dokonaj rezerwacji. Dokonaj rezerwacji ostatecznej. Make a reservation. Make a firm reservation. Złóż ofertę. Złóż mocną ofertę. Make an offer. Make a strong offer. Stwórz budżet. Stwórz realistyczny budżet. Make a budget.